Witajcie kochani, dobrze was widzieć. Witam tych zachwyconych moją obecnością i witam tych rozczarowanych moją obecnością. hallelujah, hallelujah. Mówię to dlatego, że niektórzy wyrazili zdziwienie dzisiaj, że tu jesteś. O, jesteś dzisiaj. Nie wiem, czy to była... Co to miało znaczyć, ale dziękuję za to, że mogę być razem z wami. Dobra, dosyć tych takich żartów dziwacznych trochę. W moim stylu, wiecie, one powodują, że śmiejecie się bardziej ze mnie niż z tego, co mówię. Ostatnie, ostatnie półtora miesiąca miałem bardzo intensywne. Ja wiem, skąd też takie oczekiwania, dlatego że kilka razy mnie nie było. Nawet dwie niedziele pod rząd, co już w ogóle ja zaliczam prawie do kategorii grzechu w moim życiu, kiedy być nie być dwie niedziele pod rząd na małżeństwie w stanie zboże dla mnie, to jest po prostu ciężkie przewinienie. Nie popełniam. <śla> Widzę, że niektórzy mają większą skalę, tak? Trzy, cztery, pięć. O, wolę nie, nie zgłębiać tego wczoraj też aż do późnego wieczora byliśmy we Wrocławiu na konferencji młodzieżowej tam też dzieliłem się Słowem Bożym i wam, fizycznie jestem, jestem jak to Paweł powiedział dzisiaj czciną nadłamaną i lnem ale wierzę, że Pan Bóg ma Słowo dzisiaj dla nas i nieważne jak, w jakiej kondycji jestem ja ważne jest Słowo Boże, które ma moc które pracuje niezależnie od tego, jakie narzędzie głosi. I nawet z jakimi motywacjami, to jest dla mnie zaskakujące. Paweł w liście do Filipian napisał, że niektórzy zwiastują Chrystusa nieszczerze, z przekory, aby wzmóc Jego więzy. A i tak to słowo miało moc, miało działanie. Niezwykłe, prawda? Niezwykła właściwość Słowa Bożego. Dziś, kochani, ponieważ zbliża się post, chciałbym na ten temat kilka słów powiedzieć. W pewnej części będzie to Pewna powtórka, podsumowanie, wrócaj, powrót do niektórych myśli, które były przekazywane, pewne prawdy, które już omawialiśmy. Skupię się później na jednym dłuższym tekście słowa Bożego. Po pierwsze, słowo post dosłownie w języku hebrajskim oznacza zamknięcie ust, przymknięcie ust. To słowo brzmi, ja nie wiem czy poprawnie to mówię, tsuwm. I ono właśnie to oznacza. Usta człowieka są zamykane. I możemy rozumieć to, że one są zamykane na to, co przychodzi z zewnątrz, ale także na to, co wychodzi z zewnątrz. Czas postu jest też czasem pewnego wyciszenia, uspokojenia emocji, języka. Jest to czas, w którym skupiamy się na tym, co Boże, na tym, co duchowe. Pismo Święte powiada nam, że post jest normalną częścią życia Kościoła. Jezus nauczał na temat postu, mówił, gdy pościsz. Czytamy o pierwszym Kościele, że trwali w postach, więc nie jest to nic nowego, jest to naturalna i nieodłączna część życia Kościoła. Gdy przeanalizujemy całą Biblię, przynajmniej ja znalazłem pięć powodów, dla których ludzie pościli. O tym już mówiłem, dlatego bardzo krótko. Pierwszy powód to był Boży nakaz wynikający z prawa. W prawie Mojżesza były, są nakazy, które mówiły, że w danym czasie, w danym okresie roku kalendarzowego należy ukorzyć się przed Bogiem, pościć i w ten sposób błagać o odpuszczenie grzechów. Czasami też przychodził prorok, który miał specjalne poselstwo od Boga, tak jak Joel, i mówił ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie. Więc pierwszym powodem był nakaz Boga. Bóg mówił do ludzi, o ile w prawie byli na to przygotowani, wiedzieli, o tyle, jeżeli przychodził prorok, było to coś świeżego, nowego na dany czas. A więc nakaz Boga. Drugim powodem to były trudności wyzwania. Takim. Bardzo dobrym przykładem jest sytuacja opisana w księdze Ezdrasza w rozdziale ósmym. Ezdrasz był kapłanem uczonym w piśmie, człowiekiem, który mieszkał w Babilonii czy też w Persji i po zakończeniu siedemdziesięcioletniego okresu niewoli babilońskiej Ezdrasz miał możliwość zorganizować powrót swojego narodu do Judei. I w ósmym rozdziale księgi Ezdrasza czytamy, że zgromadził cały lud nad rzeką Achawa i tam przez trzy dni pościli. Więc tym powodem, dla którego ci ludzie pościli, było wyzwanie, trudność, z jaką się zmierzyli. Wyzwanie i trudność. Przychodzi wyzwanie i trudność, lud korzy się i pości. Jest tam ciekawa też historia. Król zaproponował Ezraszowi eskortę, jeźdźców, zbrojnych ludzi. Ale Ezdrasz, wiecie, pomyślał tak, ja tu mówię o Bogu Wszechmogącym, który nad nami czuwa, który może nas bezpiecznie przeprowadzić i będę teraz prosić króla o eskortę? Nie. Nie. I odmówił. Człowiek niezwykłej odwagi i zaufania, więc wyzwała trudności. Trzecim powodem były sytuacje, w których ludzie wchodzili w nowe powołania, w nowe służby. Potrzebowali nowego objawienia, nowego namaszczenia. Takimi przykładami osób poszczących w ten sposób i w tej sytuacji są Mojżesz, Eliasz i Pan Jezus. Mojżesz, gdy pośnił 40 dni, po tych dniach zszedł z Góry Choreb, z Góry Bożej, z tablicami dekalogu w swoich rękach. Przyszło objawienie czegoś, co było podstawą dla prawa dla Izraelitów i do dzisiaj dekalog w sensie etycznym i moralnym jest, jest taką jest takim fundamentem właśnie etyki społeczeństw nie tylko Zachodu, ale niemal całego świata, Eliasz. Po konfrontacji z prorokami Bala Jaszery po wielkim zwycięstwie, poczuł się zagrożony, wystraszył się po królowej Izabel, uciekł na pustynię, tam otrzymał posiłek od anioła Bożego i w mocy tego posiłku czytamy szedł 40 dni nocy na Bożą Górę i tam spotkał się z Bogiem. W nowym wymiarze, w nowy sposób. Pamiętacie tę sytuację? Jeżeli byście chcieli znaleźć, to jest pierwsza Królewska, rozdział 19. No i Pan Jezus. Trzy Ewangelie. Mateusz, Marek i Łukasz zaczynają się opisem postu. Na początku służby Jezus idzie na pustynię tuż po chrzcie. Spędza tam 40 dni. I przychodzi na koniec konfrontacja z szatanem, z diabłem i Jezus przechodzi przez to zwycięstwo. To jest trzeci powód. Czwartym powodem, dla którego ludzie w Biblii czytamy pościli, to był po prostu styl życia. Ludzie poświęceni Bogu praktykowali regularnie post, po to, aby być blisko Boga, aby panować nad swoim ciałem, aby być otwartymi na Jego objawienie. W Nowym Testamencie czytamy o pewnej kobiecie, prorokini Annie, Anna. Ewangelia Łukasza, rozdział drugi, opisuje tą kobietę, która trwała w postach i modlitwach czekając na przyjście Mesjasza, modląc się nieustannie. Uczniowie Jana Chrzciciela również pościli, to był styl ich życia, nawet kiedyś zadano Jezusowi pytania. Uczniowie Jana poszczą, często poszczą, a Twoi nie, dlaczego? Jezus wytłumaczył im. a więc wiemy, że był to styl ich życia. W XIII rozdziale Księgi Dziejów z kolei czytamy o tym, że Kościół w Antiochii w czasie postu otrzymał objawienie Ducha Świętego i ten Duch Boży Duch wysłał Barnabę i Saula, czyli późniejszego Pawła, w pierwszą podróż misyjną. Tak więc styl życia, nie wynikający z prawa, nie wynikający ze szczególnego objawienia, ani też ze szczególnych wyzwań, takich nadzwyczajnych trudności, ale wynikający z tego, że chcieli być blisko Boga. Piątym powodem Biblia mówi, bywa żałoba. Po śmierci króla Saula ludzie pościli, płakali. Znak żałoby i smutku. Druga Samuelowa, rozdział pierwszy wspomina nam o tym, że płakano i poszczono nad szczątkami Saula i jego synów. Więc ja tych pięć powodów znalazłem w Biblii, dla których ludzie pościli. Jeżeli znajdziesz jakieś inne, czy znasz, czy jakieś inne powody, powiedz mi o tym, chciałbym swoje zrozumienie Słowa Bożego poszerzyć. Dlaczego post? Dlaczego taka dziwna forma? Co jedzenie ma wspólnego z Bożą Obecnością albo jej brakiem? Przecież Pan Bóg stworzył jedzenie. Lubimy te... Co lubimy? Na obiad dzisiaj. Co mamy dzisiaj? Jacku? Proszę? Kotleciki. Rosołek. Mm. Zalewajka. Już łykamy myśli. Kochamy jedzenie. Bóg je stworzył. Nasze ciała potrzebują jedzenia. Więc dlaczego? Post. Grzech ma związek z jedzeniem niestety. Nie mówię o obżarstwie, bo to jest też forma grzechu. Biblia przestrzega przed obżarstwem. To jest niszczenie świątyni, którą jest nasze ciało. Ono ma służyć nam jak najlepiej, jak najdłużej, tylko mo można. Więc musimy też być rozsądni w w naszym menu. Jados Ogród Eden. Drzewo. Poznania dobra i zła. Ewa, Adam, szatan, w postaci węża. Owoc z tego drzewa. Jaki owoc? Nie wiemy jaki. Mówi się o jabłko, ale po prostu owoc. Smaczny. Piękny. Godny pożądania. Zerwania. Mm. So, musiał być soczysty. Musiał być apetyczny i aromatyczny. To nie mogła być jakaś kwaśna ulęgałka. Kto by chciał taki coś wziąć do ręki? To musiał być piękny, soczysty owoc. I ten pierwszy akt nieposłuszeństwa człowieka wobec Boga oczywiście zaczął się w głowie, w myśleniu, ale pierwszym aktem, czynem, było zerwanie tego owocu i spożycie go. Coś, co trafiło przez usta do żołądka. I to jest bardzo symboliczne. Osobiście jestem przekonany, że gdy pościmy, odsuwając pokarmy od siebie, demonstrujemy w ten sposób, że chcemy przywrócić, dążymy do przywrócenia tej zerwanej relacji, harmonii między człowiekiem a Bogiem. Tej, jaka była na początku. Zanim nastąpił grzech i separacja. Poszcząc, demonstrujemy, że odcinamy się od tego prakorzenia. Tej praprzyczyny wszystkich naszych kłopotów, i izolacji od Boga. Więc post jest demonstracją wobec ziemi, nieba, okręgów niebieskich. Wracam do początku. Wracam. Ujarzmiam moje ciało, które wtedy wzięło górę, poddaję je Bogu, aby On czynił to, co sam chce, nie to, co ja czynił. Rozumiemy, tak? To nie znaczy, że gdy jemy, grzeszymy. Nie. Musimy jeść. Ale w tych okresa postu wyrażamy wolę poddania się Bogu. I post to nie sposób, by namówić Boga do naszych pomysłów. To pomysł Boga, byśmy się ich wyzbyli. Mamy różne ciekawe pomysły na własne życie. Niektóre są dobre, niektóre niekoniecznie. Ale ważne jest to, aby były one zgodne z Bożym planem. Z Bożym pomysłem na nas. I post jest czasem, w którym Bóg nas dotyka przemienia i objawia siebie o wiele bardziej wyraźnie. Jest też napięcie między ciałem i duchem. Pismo Święte mówi o tym bardzo wyraźnie i z praktyki wiemy doskonale, że co innego chcemy w duchu, a co innego czynimy w ciele. I nader często, tak, niestety bywa. Obiecujemy, że już nigdy więcej, mówimy, że nie, a jednak, a jednak, a jednak. Czy jest to złe słowo, zły nawyk, czy nauk, czy zachowanie, to potrafi wrócić. Dlatego też post. Ponieważ on łamie władzę ciała, a uwalnia władzę ducha. Wpływ ducha. I post to sposób na zbliżenie się do Boga, tak by ciało jak najmniej przeszkadzało. Tutaj taka uwaga techniczna. Na początku postu, kiedy odstawiamy pokarmę, zwłaszcza jeżeli robimy to w sposób gwałtowny, po jakichś obfitych okresach żywienia nagle, no to wtedy organizm domaga się ciągu dalszego. Powinniśmy zrobić to w sposób taki, który nie spowoduje aż takiej eskalacji, rozsądnie, tak abyśmy mogli wejść w post przygotowani i z czasem ta potrzeba będzie coraz mniej odczuwalna, mniej natarczywa, łatwiejsza do opanowania. Myślę, że każdy, kto praktykował jakieś różne formy postu trwające dłużej niż 4 godziny, myślę, że wie, o czym mówię. Amen? Czyli niektórzy praktykują dłużej niż 4 godziny. Super. To jest też sposób na rozwiązywanie problemów przyjęcia uzdrowienia. Uruchamiają się siły duchowe od Boga, a wiązane i pokonywane są siły demoniczne. Te siły demoniczne czasami są na tyle mocne, że nasza wiara i modlitwa nie wystarczą. Wszyscy zapewne pamiętamy sytuację opisaną w Ewangelii Mateusza w rozdziale 17 na przykład, kiedy uczniowie pozostawieni przez Jezusa nie mogli wypędzić złego ducha z jednego chłopca. Jezus udziela im takiej dziwnej, ale bardzo wartościowej dzisiaj dla nas odpowiedzi, na pytanie, dlaczego my nie mogliśmy go wygnać, odpowiada, że ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak przez modlitwę i post. To znaczy, że nie byli przygotowani akurat do tego konkretnego przypadku w modlitwie i poście wcześniej. Więc post jest dobiciem, dobiciem mocy duchowej, tej przeciwnej. Post uwalnia łaskę Bożą, namaszczenie w człowieku wierzącym i sprawia, że to, co było wcześniej niemożliwe, staje się możliwe. Formy postu były bardzo różnorodne. Wspomniałem o 40-odniowym poście. Ja wiem, że dla chyba większości z nas 40 dni nie jest, to jest w ogóle coś nie do pojęcia, nie do, nie do zrozumienia i, i chyba nie, no nie wiem, czy się przymierzamy do, do takiego czegoś. Znam kilka osób, które w ten sposób pościły 40 dni, natomiast Biblia nie mówi, że to ma być 40 dni. Czytamy o poście trzydniowym nad rzeką Achawa w czynze Zdrasza, czytamy, szczególnie interesujące są informacje z księgi Daniela, tam post polegał nie na całkowitym odstawieniu pokarmów, ale na pewnie diecie, odstawieniu mięsa, wina, smacznych potraw, a pozostaniu na tym, co jest takie podstawowe. Daniel trzy tygodnie pościł właśnie takim postem, przychodziło Boże objawienie, Boże namaszczenie, tak więc forma postu jest naprawdę dowolna i niech będzie dostosowana do naszej wiary, do naszych możliwości fizycznych i też do sytuacji, w jakiej jesteśmy. Gdy pościmy, coś dzieje się za duchowymi kulisami. Bardzo niewiele na ten temat wiemy, ale w księdze Daniela możemy czytać... Informacje, szczególnie w rozdziale 10, rozdział 10 Księgi Daniela, mówi nam, że gdy przyszło objawienie, Daniel szukał jego zrozumienia. I czytamy w owym czasie, Daniela 10.2, Ja, Daniel, byłem w żałobie przez trzy tygodnie, nie jadłem smacznych potraw. Ani mięsa, ani wina nie brałem do ust, nie namaszczałem się olejkiem, aż upłynęło trzy tygodnie. Po tych trzech tygodniach zaczęły dziać się niezwykłe rzeczy. Posłaniec Boży, który przybył do proroka Daniela, wyjaśnił mu, że w czasie, gdy on pościł, w okręgach niebieskich rozgrywała się prawdziwa wojna. Książę Anielski Królestwa Perskiego, domyślamy się, kim jest ta postać, sprzeciwiał się posłańcowi Bożemu, powstrzymywał jego przybycie do proroka. Do tego stopnia że musiał przybyć kolejny książę anielski, Michał, którego pozostawił przy księciu anielskim, perskim, a sam mógł przyjść do Daniela. Zachęcam do uważnej lektury tego fragmentu, do wyciągania wniosków. Coś się dzieje, gdy pościmy. Bóg uruchamia swoje działania. Bóg uruchamia swoje działania. I mogę powiedzieć na podstawie tych postów, które mieliśmy w ostatnim roku, były ich, mieliśmy ostatni, poprzedni, w październiku, w styczniu, i później w czerwcu, więc mieliśmy trzy takie okresy postu. To będzie czwarty w ciągu roku. Coś się działo, coś się przełamywało. Czasami moglibyśmy powiedzieć, dziać się może coś trudnego. Tak, i to musi się dziać. Aby Bóg mógł do końca uzdrowić, uwolnić, oczyścić albo też złamać to, co powinno być w nas złamane i usunięty. Powiedziałem, że post to nie sposób, by namówić Boga na nasze pomysły, ale jego sposób, abyśmy pozbyli się własnych i powiem więcej, post to nie sposób, by Boga namówić do naszych pomysłów, ale to sposób Boga, by namówić nas do jego pomysłów. Tak więc zmienia się tutaj płaszczyzna, paradygma. To nie my przekonujemy Boga do tego, co nam się wydaje dobre, ale otwieramy się na Boga, aby On wskazał na to, co jest dobre w Jego oczach. Więc temu służy post. My mamy pewne cele, pewne założenia, ale to Bóg jest tym, który decyduje i który powinien nam wskazać na to, co jest w Jego woli, o co Jemu chodzi. A teraz ten fragment, o którym powiedziałem, Księga Izajasza, rozdział 58. Jest to najdłuższy tekst w Biblii poświęcony postowi. Izajasz 58. Proponuję, abyśmy przeczytali cały ten tekst, a potem będziemy wracać do niektórych myśli. Przeczytamy pierwszych dwanaście wierszy. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając Dlaczego puścimy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważysz? Oto w dniu Waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany Wasz głos w wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie? Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz niem miłym? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawny więznie, że się zrywa powrozy, jarzma, i na wolność uciśnioną i łamie wszelkie jarzmy. że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przy. Gdy zobaczysz na nagiego przyodziejesz go od swojego współbrata, się nie odwrócisz. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i Twoje uzdrowienie wstąpi, Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą, a chwała Pańska będzie Twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan Cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzm, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie. Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy Twoje światło wzejdzie w ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe i Pan będzie Ciebie stale prowadził i nasyci Twoją duszę nawet na pustkowie i sprawi, że Twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą Cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Widzimy ludzi wierzących, modlących się, zastanawiających się nad wolą Bożą, a nawet poszczących w tej intencji. I pozornie wydaje się, że wszystko jest tak, jak powinno być ale widzą brak efektywności tych swoich religijnych praktyk. Widzą nieskuteczność i zadają pytanie, dlaczego to nie działa. Izajasz natchniony Bożym Duchem udziela odpowiedzi. I wskazuje im na dwie rzeczy. Na postawę serca i na sposób poszczenia. Może najpierw sposób. Wiersz piąty opisuje w jaki sposób Praktykowany był post. I ten opis wyjaśnia nam, dlaczego ludzie byli ograniczeni w tym, co mogli zrobić. Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę. Ze zwieszoną głową jak sitowie. Wiecie, co to jest sitowie? takie trzciny, które gdzieś tam złamane przez wiatr, tak przechylone. Więc idzie taki poszczący człowiek i uwaga, ma na sobie wór. Wór. Z wyciętym otworem na głowę, na ręce. wór demonstruje, tak żeby wszyscy widzieli, swoje ukorzenie, uniżenie i pokutę. Tak żeby wszyscy widzieli. Wór. Nie marynarka. Wór. Ja nie jestem w worze, jestem w marynarce, więc nie mogę tego zademonstrować. Wyobraźcie sobie, że stoję przed wami w worze. Wszyscy byście otworzyli buzię. Nie mamy tego w zwyczaju, nie praktykujemy, ale wtedy tak to robiono. I uwaga, taki człowiek leżał w popiele. Co możesz zrobić, mając na sobie wór i leżąc w popiele? No możesz już tylko głowę zwiesić. I nic więcej. A jak wstaniesz, to ten popiół z ciebie się sypie. Musisz się dobrze wyczepać, żeby w ogóle gdziekolwiek pójść. Forma przerosła treść. I to jest pułapka, w którą wpadło wielu religijnych ludzi. Zaangażowali się w formę. Tak, aby ona sprawiła wrażenie na Panu Bogu oczywiście. Ale też przy okazji, dlaczego inni mieliby nie wiedzieć, że my tutaj jesteśmy tacy pokorni i pościmy. Jezus bardzo stanowczo potępiał tego rodzaju praktyki. Mówił, ty gdy pościsz, teraz parafrazując do mężczyzn, nażeluj swoje włosy. ogol się użyj chajnego balsamu, żebyś ładnie pachniał. Jezus mówi, umyj głowę, namaść się. W tyle widzę tą zachętę. Uśmiechnij się człowieku. Chociaż może w czasie postu troszkę trudniej to nam przychodzi, ale o to właśnie chodzi. Żeby łamać ciało, a wyzwalać duch. A więc forma nie może przerosnąć treści. Bo wtedy w ogóle traci to jakikolwiek sens. I Izajasz zada, zadaje pytanie. Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Zrzuć ten wór, oczep się z tego popiołu i żyj po Bożemu. Więc to na temat formy. A teraz na temat postawy. Szósty werset i kolejny. Tutaj znajdujemy nawołanie, czy też informację, że coś ma być zrywane i coś ma być łamane. I ktoś ma być wypuszczany. Trzykrotnie w tym tekście pojawia się słowo jarzmo. Czy wiemy, co to jest jarzmo? Ktoś, kto tak jeszcze starszy wiekiem i może na wsi był, to jeszcze może kojarzy. Jarzmo to jest ta część nakładana na kark zwierzęcia, na szyję, która łączy go z, z tym, co ciągnie, ewentualnie z drugim zwierzęciem, w którym musi iść w parze. I jarzmo w tym fragmencie przedstawione jest jako coś, co od czego mają być odcięte sznury, a więc to, co ciebie obciąża, to, co zostało narzucone i związało ciebie, twoją e, szybkość, związało twoje kroki, ma być odcięte i także wszelka, wszelki niewłaściwy związek. Wszelka zła duchowa siła jarzmo jest symbolem złej, duchowej władzy, która jest nad człowiekiem. I złego, emocjonalnego i duchowego związku z kimś innym, z kim nie powinniśmy mieć związku. Jakub wyjaśnia to, że chodzi o związek ze światem w całym liście. Jarzmo. Jarzmo musi być złamane. Wszelkie jarzmo. Wszelka zła, duchowa siła, emocjonalna siła, która nami rządzi, jeszcze w jakiś sposób musi być złamana. Abyś poczuł wolność. Abyś mógł odetchnąć pełną piersią. A więc w poście chodzi o uwolnienie. Uwolnienie tego, co dobre. I nie będziesz wolny, dopóki jarzmo nie będzie złamane. Co jest twoim jarzmem? Co, czy ma złą siłę na twoim życiem? To może być nauk. To może być chciwość. To może być nieczystość. To może być plotkarstwo. To może być podpowiedź. Próżność. To może być niewłaściwy związek z daną osobą. To mogą być bardzo różne rzeczy. To, co ma złą władzę nad nami, musi być złamane. I po to jest post. Post ma służyć uwolnieniu. Uwolnienie. Jesteś w niewoli? Zacznij pościć. To jest wspaniała okazja, kiedy będziemy razem tutaj. Bo przy okazji inni poszczą i mogą modlić się o ciebie. A więc uwolnienie. Chodzi o wolność, że się wypuszcza na wolność uciśnionych dalej, że podzielisz chleb z głodnym, a więc dobroczynność. Nie skupiamy się tylko na sobie. Wiecie, to nie jest osiąganie wyższego duchowego poziomu i wchodzenie na wyższe, teraz młodzież mówi, lewele, level, poziomy wtajemniczeń i tak dalej. Ten język jest obcy Biblii. Bliżej Boga albo dalej, a nie na jakimś, wiecie, w stopniach wtajemniczenia. Możesz w jednej minucie znaleźć się w Bożych ramionach. Nie musisz przechodzić przez kolejne stopnie wtajemniczeń. To jest łaska, otwarte drzwi. Oczywiście poznanie Boga to jest proces, przemiana to jest proces, ale możesz być tak blisko, jak tylko to możliwe. I teraz Bóg mówi o tym, że nie mamy być skupieni tylko na sobie, na swoim osobistym rozwoju, problemach, sprawach, sytuacjach, bo są ludzie dookoła, którzy cierpią. Są ci, którzy są w jeszcze większej niewoli. Są ci, którzy dopiero mają źle. Czasami Padamy w taką sytuację, e, życie jest, takie, jest niełatwe, jest mi tak trudno. I tak zaczynamy się nakręcać, jak to jest trudno i trochę pieniędzy brakuje i zdrowie i sąsiedzi, i coś tu się nie układa. Ale od czasu do czasu dobrze jest, kiedy zrobimy rzut oka na boki. Jejku, jak nam jest dobrze. Jejku, jak ja mam cudownie w życiu. Panie Boże, ja jestem... Puh! Dlaczego ja? Taka łaska. Pamiętajmy. tym. A więc post to jest także otwartość na innych ludzi. To jest wrażliwość na tych, którzy są w Czy są głodni, czy nadzy, jak tutaj mówiąc tym językiem Izajasza. I to jest, y, kolejna rzecz to jest postawa. Tutaj dziewiąty werset mówi, gdy usuniesz spośród siebie jarzmo szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie. Post poskramia naszą starą naturę i nie uległy język post służy temu, abyśmy mogli wyzbyć się wad charakteru, no chyba, że nie mamy. Prędzej nie mamy charakteru, ale wady zostaną. I sposób naszego mówienia, bezecne mówienie. Co to jest bezecne mówienie? Możemy pomyśleć, o to pewnie jakieś nieprzyzwoite kawały czy coś. Nie, nie, bezrecne mówienie to jest to, co złego wychodzi z naszego, cokolwiek to jest. To może być drobna sprzeczka w domu, to może być złośliwy komentarz na czyjś temat, niesprawiedliwy osąd, to może być nieprzemyślana wypowiedź, to może być coś, co nie służy pokojowi, dobru, zbudowaniu sprawiedliwości, ale służy wyładowaniu emocji, zbudowaniu poczucia własnej wartości kosztem kogoś innego, pomniejszenie kogoś w oczach innych po to, aby zdobyć sobie popularność itd. Tak I wtedy, gdy tak się będzie działo, gdy podamy głodnemu chleb, Zaspokoimy pragnienie strapionego, gdy połamiemy drążki jarzma i samej jarzma, pozrywamy sznury, wypuścimy na wolność, gdy nie będziemy tylko leżeć w workach, o ziemniakach w popiele, przy naszych ekskluzywnych kominkach, wtedy nasze światło wzejdzie w ciemności. Wtedy nasz zmierzch będzie jak południe, wtedy Pan będzie nas stale prowadził. Wtedy Pan nasyci naszą duszę nawet na pustkowiach. Wtedy. Pan sprawi, że nasze członki odzyskają siłę. Wtedy będziemy jak ogród nawodniony. Wtedy będziemy jak źródło, którego wody nie wysychają. To jest efekt, o który chodzi. Ale do tego jest właściwa droga. Wtedy fundamenty poprzednich pokoleń będą odbudowane. I zakończę parafrazą wersetu, który omawialiśmy na naszym spotkaniu liderskim. To było w piątek wieczorem. Ten werset doskonale puentuje to, o co nam chodzi to, co uzgodniliśmy, że chodzi nam o to, jakim kościołem mamy być. Rzymian 14, 18. Ważny jest kontekst. Mam nadzieję, że 14, 17 wszyscy wiemy, coś w tym wersecie. Że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale... Ale co? Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I 18, bo kto w tym służy Chrystusowi? Uwaga. Miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Miły Bogu i przyjemny ludziom. I troszeczkę sparafrozowaliśmy. I to nadrzędne hasło brzmi tak. Mili Bogu, przyjaźni ludziom. Mili Bogu, przyjaźni ludziom. Także w poście. Bóg zna serca. Jesteśmy mili Bogu i przyjaźni ludziom. A więc robimy to, co należy, aby nieść pomoc, aby nieść uwolnienie. Mili Bogu, przyjaźni ludziom. Życzę dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. I już się nie mogę doczekać naszych wspólnych spotkań wieczornych.